Jeżeli chodzi o twórców, no to tutaj się wiele nie zmieniło. Na stołku reżysera dalej zasiada Jeff Fowler, a scenariusz pisali ponownie Pat Casey, Josh Miller i John Whittington. Tak więc no, jeżeli chodzi o twórców, to jest ta sama ekipa, która dała nam dwójkę, no i prawie ta sama ekipa, która dała nam jedynkę. Także w kaście, w obsadzie nie ma znaczących zmian, w toma ponownie wciela się James Marsden, robotnika Jim Carrey, a w dubbingu ponownie usłyszymy Bena szwarca, Idrisa Elbe czy Colin O'Shaughnessy, która jest genialna i cudownie się obserwuje filmiki, ogląda się filmiki z making of tak od kuchni, bo gdy widzimy naszą ekipę aktorów dubbingujących, w kabinach do nagrywania, no to Ben Schwartz jest sonikiem, ale no widzimy jednak aktora, który gra. Idris Elba stara się jak może i wypada całkiem nieźle, ale Colin O'Shaughnessy sprawia, że przeżywamy coś w rodzaju Doliny Niesamowitości, bo my widzimy aktorkę w kabinie, ale gdy słychać głos, no to wydaje się, że jednak nie ona mówi, że to jest jakoś nie wiem, podłożone czy coś. Ona po prostu ten głos Talesa jest tak charakterystyczny i tak nietypowy, że autentycznie no, oglądając Colin O'Shaughnessy, ja nie widziałem co się dzieje nie, w tej kabinie, jest świetna. tak? To jest Tales idealny. No i do naszej ekipy oczywiście dołączył Keanu Reeves jako Shadow. No i Sonic 3, jak sama nazwa wskazuje, to trzeci film z serii. Tak? Zwieńczenie trylogii, chociaż to nie miała być trylogia i też na trylogii się raczej nie skończy, w każdym razie na tym etapie muszę zdradzić kilka szczegółów z dwóch poprzednich filmów, więc będą drobne spoilery. W tym momencie trylogii Sonic już działa zespołowo. Tak przypomnijmy, że w jedynce, jedynka to był taki buddy movie, gdzie mieliśmy nastolatka i dorosłego, którzy się muszą dotrzeć, porozumieć. W dwójce zaczęło się tworzenie drużyny, tak Sonic musiał nauczyć się współpracy z innymi osobami działania w zespole, no i teraz właśnie jesteśmy na tym etapie że w skład drużyny Sonika wchodzą jeszcze Knuckles i Tails, a dodatkowo mamy też y, tę rodzinę pod postacią Toma i medii Wachowskich, rodzinę, która traktuje naszego jeża jak nastoletniego, przybranego syna. Scena po napisach dwójki wspominała trwająco od 50 lat projekt Shadow i było oczywiste, że właśnie ta historia, ta historia Shadow'a i Marii, którą część z nas zna z gier, będzie podstawą intrygi części trzeciej, filmowej trylogii, filmowej franczyzy. No nie mogło być inaczej, zwłaszcza, że Fowler, czyli reżyser, tak, Jeff, na początku swojej kariery pomagał tworzyć przerywniki CGI do gry Shadow the Hedgehog, więc było oczywiste, że kiedyś to doświadczenie musi przywołać i wykorzystać także w tych filmach, które tworzy dla SEGI. Dlatego właśnie trójka rozpoczyna się od ucieczki Shadow'a z więzienia. Równolegle, czasowo tak równolegle, nowa rodzina Sonika organizuje mu imprezę z okazji roku od jego przybycia na Ziemię, ale sielanka nie będzie trwała długo, gdyż oczywiście losy Team Sonic i Shadow'a przetną się. Powrócą także Doktor Robotnik i jego asystent Agent Stone, a jeżeli widzieliście zwiastun to wiecie, że pojawi się także Gerald Robotnik, a więc dziadek doktora i to jest bardzo ważne dla tej recenzji. W sumie może nawet od tego zacznę. Wypadałoby tutaj o aktorach trochę powiedzieć. Jak być może pamiętacie, Jim Carrey po premierze drugiego Sonika zapowiedział, że odchodzi na emeryturę. Miał jeszcze, znaczy właściwie już zagrał w jednym horrorze, który miał mieć swoją premierę po Soniku, ale do tej pory nie wyszedł. No w każdym razie on wtedy zaznaczał, że wróci do aktorstwa tylko wówczas, jeżeli tutaj cytat... Anioły przyniosą scenariusz napisany złotym atramentem. Scenariusz, który przekona go, że zobaczenie tego, tego filmu tak będzie naprawdę ważne, naprawdę istotne dla ludzi. Koniec cytatu. No i stało się. Fowler twierdzi, że wydrukowali scenariusz atramentem z 24-karatowym złotem, dostarczyli go do Jima Carey, a Carreya, następnie jeszcze trochę wspólnie z nim go edytowali i dlatego też aktor zgodził się na powrót. I pół żartem, pół serio. Można powiedzieć, że filmowy doktor robotnik znalazł w końcu godnego partnera, ale też godnego przeciwnika, a Carrie znalazł aktora, który dotrzyma mu tempa w komediowym szaleństwie, gdyż w obu robotników wciela się ta sama postać, ta, ta sama postać, ten sam aktor, tak, Jim Carrie. Dostaliśmy więc takie Sony rancho, tylko zamiast Cezarego Żaka mamy Carrie'a i wyszło to tej produkcji na zdrowie i na dobre. Aktor... Dalej dobrze odnajduje się w swojej roli, chociaż czasami trochę czuć, że scenariusz próbuje na siłę przebić gagi z poprzednich filmów i czasem to wychodzi, czasem nie do końca. Na tak dostajemy na przykład robotnika grającego na własnym Bebzolu, zarośniętego robotnika, trochę jak Tor w Trójca bodajże, tak? jak się zapuścił, a to tutaj mamy coś takiego z robotnikiem, a to dopiero początek. Przy czym trzeba zaznaczyć, ja muszę zaznaczyć tak, że bardzo doceniam zaangażowanie Kareya, który nie tylko daje popis swojej gibkości i mimiki, ale co pewnie było najtrudniejsze dowozi wszystkie sceny z samym sobą. On tutaj często gra sam ze sobą, to nie są dwie postacie, które pojawiają się w scenach niezależnych od siebie tylko najczęściej obie występują na ekranie w tym samym momencie i dostajemy zarówno długie dialogi, jak i czasem sceny tańca, jakieś walki, inne cudawianki, to też są czasem sceny żewne, czasem zabawne i to wypada naprawdę doskonale. Praktycznie nie czuć, tak, że, no tutaj, że to jest ta taka scena, nie, że facet gada sam ze sobą i że to było nagrywane osobno, Raz właśnie wcielał się w jednego siebie, raz w drugiego siebie, więc to absolutnie doceniam. Od strony realizacyjnej też wypada to bardzo dobrze. Z drugiej strony czasami troszkę Sonic 3 przeskakuje rekina, a i też część scen bywa ciutkę, może zbyt długa. Znaczy okej, okay, no spoko, jeżeli to ma być ostatni film Carriano, to pozwolono mu się wyszaleć. I bardzo dobrze zasłużył na to, ale też no pytanie, czy to zawsze była jego inicjatywa, czy może też reżyser czasem coś mu narzucał, no to, tego już się nie dowiemy. W każdym razie ogólnie robotnicy są spoko w tym filmie. I jakbyś może pamiętacie. Robotnik ma ogromne ego, ale też ogromną wiedzę, ogromny zasób słów, co w efekcie końcowym dawało nam zawsze masę humoru słownego i ten niestety w części trzeciej gubi się w polskim tłumaczeniu. Nie pamiętam, czy w poprzednich dwóch tak było, raczej nie, a tutaj robotnik no, praktycznie w każdym zdaniu przekręca zabawnie co najmniej jedno słowo, a napisy na ogół to ignorują lub tłumaczą dość topornie. Znaczy na ogół, no to może, nie wiem, nie, nie mam jakichś piocentów w głowie teraz, ale relatywnie często. Tak rzeczywiście zwracałem na to uwagę i działo się to nawet, jeżeli ów żart słowny zostawał na przykład ukazany wizualnie. W końcówce jest taka scena z płotem defense. Jeżeli oglądaliście, to wiecie o czym mówię. No i tam fakt, że tego nie przetłumaczono, nie próbowano jakoś tego przerobić na polski, no to jest absurd. tak? Po prostu cały wizualny nawet gag przechodzi bez echa tak? i jeszcze ten dialog jakoś mi się z nim w ogóle nie skleił, który tam dostaliśmy i w związku z tym jestem rzeczywiście ciekawy, autentycznie ciekawy, czy wersja z dubbingiem nie wypadnie pod względem komediowym lepiej, bo sam z napisami wybijał mnie zwyczajnie, tak, przez to zjeżdżanie się treści mówionej i pisanej, przy czym sam dubbing anglojęzyczny dalej wypada bardzo dobrze, tak? jego się jakoś mocno czepiać nie będę. Jak już wspominałem zresztą, Colin O'Shaughnessy jako Tails, to jest dubbing 11 na 10, tak? Ja nawet widząc postać, czy nie postać, aktorkę w tej kabinie do dubbingu, do nagrywania, słyszałem Tailsa i tak jak mówiłem, tak miałem ten dysonans poznawczy. Idris Elba dalej się stara i on się sprawdza jako Knuckles. Też co zabawne, on nosił na przykład te rękawice Knucklesa w trakcie nagań i tam czasami też nimi stukał czy coś. Zawsze mi to rozbraja w trakcie oglądania tych scen od kuchni. Ben Schwartz jest po prostu Sonikiem, już się z tą postacią zżył i zlał w mojej głowie, a Keanu... I tutaj będę chyba odosobniony, ale ja mam z nim trochę problem. Shadow to jest postać dramatyczna, która w wyniku długiego cierpienia i żałoby została zaślepiona wolą zemsty. I dlatego... Niby Keanu Reeves to jest dobry pomysł tutaj. On czyta jego kwestie, jakby grał Johna Wicka, który na nowo nauczył się mówić i rozumiem ten koncept. I to też nie jest wina Keanu Reevesa. To nie jest tak, że on potrafi wszystko robić tylko na jedną nutę. To jest absolutnie wybór, decyzja Faulera. Keanu nagrywał większość kwestii na kilka sposobów, więc tutaj twórcy mogli wybrać sobie, które linie dialogowe Ostatecznie wykorzystają właśnie, jak zaintonowane linie dialogowe wykorzystają. I to Fowler reżyserował go właśnie na Johna Wicka i wybrał kwestie, które brzmią tak nuarowo, pretensjonalnie. I to nie jest zły wybór. Ja szanuję gdzieś tam konsekwentny, świadomy wybór artystyczny twórców i rozumiem tę wizję. Ale jednak, no ja słyszałem Keanu i słyszałem Johna Wika i troszkę mi to nie podeszło. Tak myślę, że Jason Griffith, czyli ten growy, oryginalny głos byłby trochę lepszym wyborem, no ale też nie będę jakoś mocno na to kręcił nosem. Spoko, tak? Rozumiem jakie gdzieś tam decyzje i życzenia reżysera za tym stały. Ok. I skoro jesteśmy przy smutnym, złym jeżu, no to skupmy się na moment na fabule i konstrukcji. W sonikowym, filmowym uniwersum mamy coraz więcej bohaterów, jak już widzicie, słyszycie, dlatego trzeba dzielić czas antenowy między poszczególne postacie. Na plus wychodzi to, że mamy mniej ludzkich bohaterów. Twórcy stwierdzili, że Rzeczywiście e, trzeba no tutaj troszkę przesunąć te akcenty na naszych kosmitów, kosmiczne pluszaki, e, żeby ten film nam się za bardzo nie rozlazł. Dla Fowlera też istotne było umożliwienie szaleństw Jimowi Karejowi, co się udało i ukazanie originu Shadow'a, tak w miarę szeroko, żeby on też do tutaj odbiorców trafił, tych, którzy gier nie znają i tej postaci nie kojarzą. Pierwsze dwa filmy niby też miały dramatyczne wątki i różne konflikty, ale tutaj to wchodzi na inny poziom. W kinie familijnym, jakim jest Sonic przecież, wjeżdżają nam ból, cierpienie, żałoba i zemsta na większą skalę niż dotychczas. I bardzo dobrze, ale niestety nie do końca się to wszystko klei. Brakuje czasu i miejsca na rozwój bohaterów. Ten film nie jest długi, co pewnie jest jego zaletą. On jest krótszy od dwójki, nie wiem, czy od jedynki też. No ale właśnie... Akcja tutaj rozgrywa się w kilku miejscach na świecie. Dodatkowo rozbita jest tą rozbudowaną retrospekcją z przeszłości. Skupiamy się na naszych kosmitach, ale w tle mamy też na przykład organizację militarną, która jest dla widza totalnie nieistotna. I tak naprawdę, ja bym to na przykład okroił, niby jest stroną w konflikcie, ale tak naprawdę nawet bohaterowie się nią jakoś szczególnie nie przejmują. Nowa postać tutaj wprowadzona jako przedstawiciel naszej organizacji jest totalnie bez znaczenia dla tego filmu. Mamy przeszłość i teraźniejszość Shadow'a, przeszłość i teraźniejszość Geralda Robotnika, relacje Robotnika i Stouna, także pościgi motocyklowe, szpiegowskie hajsy, akcje w kosmosie, przez to Wielokrotnie film traci pęd i czuć, że jest posklejany z różnych elementów. On to maskuje, bardzo, nawet czasami mocno i to się nawet jakoś tam udaje, ale no, czuć, że to jest trochę sklejka. I niestety cierpi na tym ewolucja samego Sonika. Jerzyk znalazł w pierwszym filmie rodzinę, w drugim przyjaciół, więc no, trzeba było wymyślić coś nowego. Tak? Jego rozwój, jeżeli o te dwie rzeczy chodzi, jest jakoś tam ukończony i od początku wiadomo, że w trójce musi dojść do konfrontacji dwóch jeży. Tak? Jeden dał się ponieść przyjaźni i miłości, odnalazł właśnie rodzinę i przyjaciół, drugi zaś jest samotnikiem i dał się ponieść gniewowi i nienawiści. Muszą więc się skonfrontować, muszą o tym pogadać, no i bajka w ten sposób będzie miała swój morał. Niestety, tak jak początkowo to jest prowadzone całkiem dobrze, tak w którymś momencie zaczyna się trochę rozłazić i jest łatane tak bardzo pospiesznie. Sonic niby się zmienił w poprzednich filmach, a tutaj momentami zachowuje się tak jak w jedynce czy w dwójce. Znowu jest bezmyślnym nastolatkiem z supermocami w którymś momencie nagle od czapy zupełnie porzuca bliskich i samemu daje się ponieść takiej czystej nienawiści. Niby to jest jakoś tam uargumentowane, ale w taki dosyć banalny sposób, a ostatecznie w moment, dosłownie w mnieniu oka on porzuca te plany. Tak, Czyli tutaj po prostu rage mode, tak berserk, full berserk, tak nic mnie nie obchodzi, tak nic nie ma znaczenia, tak zabiję wszystkich. A potem nagle w sumie to nie. Po prostu. <gryw> I tu jest jakaś argumentacja tak, za tym, ale taka naprawdę byle jaka. Tak to, to nie dojrzewa, to, to nie jest realistyczne w żaden sposób. I jasne, w kinie familijnym można sobie pozwolić na uproszczenia, ale jednak szkoda, że z rzeczywiście dramatycznej historii tego nowego bohatera nie wyciśnięto ciut więcej, zwłaszcza, że ona ma ogromną podbudowę. Tutaj ta retrospekcja jest szeroka i ona jakoś tam działa, a potem przemiana Shadow jest jeszcze szybsza niż ta Sonika, dlatego no, niekoniecznie jest jakoś wiarygodna czy poruszająca i tak naprawdę... Totalnie się tego nie spodziewałem. Tak do drugiej połowy filmu bym się zarzekał, że nie ma takiej opcji. Ale ku mojemu własnemu zaskoczeniu najmocniej wzruszył mnie wątek doktora Robotnika. Nie właśnie ten wielki dramat Shadow'a, czy późniejszy, trochę mniejszy dramat Sonika, a wątki Robotnika. Zarówno początek, jak i absolutny finał. To są takie dwie sceny, które mnie chyba najbardziej ruszyły i o wiele mocniej niż te dramaty naszych Jerzy. Samotność naszego geniusza i ta słodko gorzka egotyczna relacja ze Stone'em. To jest absolutny pik Sonica 3. To są wątki domknięte, więc już pewnie nie powrócą. I dobrze, ale jednocześnie szkoda, bo to są najlepsze rzeczy dla mnie z tego filmu. Oczywiście w fabułę wpleciono też sporo nawiązań. Nawiązań do gier, nawiązań do filmów, zarówno do klasycznych odsłoń Sonika, ale też do Sonic Heroes czy do Sonic Spinball, czyli takie trochę bardziej no nerdowe, gikowskie nawiązanka. Co do filmów, no to oczywiście do pasy Impossible całkiem sporo, do filmów Skyju, do Przygód Bonda, czy do Akiry. Sonic 3 dosłownie cytuje Akirę i to w dość widowiskowy sposób. To akurat mi się bardzo podobało. I skoro mowa o widowisku, no to porozmawiajmy o prawie audiowizualnej i efektach specjalnych. Jakość animacji trzyma poziom. Tutaj też niektórzy trochę kręcili nosem w jedynce, w dwójce i teraz przy trójce też. Dla mnie Nasi kosmiczni przyjaciele wyglądają bardzo dobrze. Shadow też prezentuje się odpowiednio epicko. Podoba mi się ten design i to jak tutaj się zachowuje. On nie ma wszystkich umiejętności z gier komputerowych, ale i tak jest niesamowity. Oczywiście dostajemy tutaj także Sonika SSJ, który również robi wrażenie tak wizualnie. Bohaterowie kilkukrotnie ścigają się, czy to po jakichś terenach leśnych w USA, czy po Tokio, czy po Londynie i w miarę czuć prędkość oraz grową nostalgię. Z drugiej jednak strony tia, film jest potwornie ciemny. I ja to oceniam na ogromny minus. Więzienie czy laboratorium, do których trafiamy na początku i potem jeszcze kilkukrotnie no to są pomieszczenia praktycznie bez świateł, co jest normą w kinie superbohaterskim ostatnio, ale sensu żadnego nie ma i wygląda brzydko. Troszkę walczymy w Tokio nocą i tam są te neony, gdzieś tam jeszcze to kupuję, chociaż ja już wtedy czułem Taki niepokój na zasadzie, ok, jest początek filmu, nie wiem, kwadrans dopiero minął czy coś, a już mamy sceny nocą. Jakby już budżetu brakowało. No i to nie wygląda może źle, ale też niczego mi nie ogrywało. Potem mamy troszkę akcji w Londynie za dnia i to oceniam pozytywnie, ale szybko postacie trafiają znowu do ciemnych pomieszczeń, a potem i na zewnątrz robi się ciemno i to, wiecie, to nie jest zwykła noc. Tam jest ciemno jak nie powiem gdzie. I ja rozumiem, że to ułatwia animowanie, tak, ale ta czerń blue screena jest zwyczajnie brzydka, tak? I to nie jest już rok 2015, tylko 2025, a tutaj pół filmu tak wygląda. Ja to krytykowałem w MCU, krytykowałem to w tych filmach DC, jak w Morbiusie, czy Madam Web, gdzie też pół filmu jest czarne po prostu. I krytykowałem to w Godzillach i krytykuję to tutaj. No bo mi się to nie podoba i moim zdaniem filmy na tym tracą. Tyle. No i co z tego, że ta animacja wygląda trochę lepiej, jak mamy czarny kadr, tak poza tym. tak Super. No Sonic wygląda ciutkę lepiej, chociaż nie wiem w sumie, może, może nawet nie tyle wygląda lepiej, co jest taniej go zanimować niż za dnia. Ale no, cały kat jest brzydki. Problem mam także z warstwą muzyczną, bo usłyszymy tutaj masę znanych kawałków, podbitych i też zamieniających pojedyncze sceny w takie, jak gdyby fragmenty teledysków. Ale to nie są strasznice Galaktyki, więc dobór piosenek jest dość leniwy i on jest ok, tak, ale, ale to jest leniwe, a te teledyski są tiktokowe. Momentami są bardzo krótkie, momentami się kapkę ciągną i. Rozumiem zamiar, momentami gdzieś tam, wiecie, zacząłem się bujać o tej muzyczki, która wjeżdżała, ale albo to było tam 3 sekundy na krzyż, albo znowu czułem, że coś się ciągnie trochę bez sensu. No i podobnie jest, tak jak już wspominałem, z tym rozpisaniem plot pointów i skakaniem między wątkami. To też jest takie kapkę tiktokowe. W trakcie sensu czuć, że przechodzimy między tymi scenami. To nie jest płynne, tylko czuć, że odhaczamy wątki. Mamy nie, wprowadzenie brutalnego antagonisty, radosny żywot naszego zespołu, kryzys w Tokio, początek misji ratunkowej, porażka misji ratunkowej, pan ekspozycja, scena akcji, inny pan ekspozycja, i tak I ta akcja tutaj stara się wszystko maskować. Film zarzuca widza nieustanną akcją, ogranicza, jak już mówiłem, wątki ludzkie i zwykłe rozmowy bohaterów do minimum. No i też są oczywiście fajne takie one-linery. Sonika, no głównie robotników, ale też Sonik ma fajne teksty, nakryst tam jakieś pojedyncze. Tails trochę na jednokopy to jest pisany. Tak? Bardzo mi się podoba ten dubbing, ale od strony dialogów to tam bieda jest, bo głównie tam krzyczy ojej, co teraz zrobimy? I tak dalej. Ale właśnie to są zabiegi, wracając do tego właśnie dopieszczenia akcji, a ograniczenia innych wątków, to są zabiegi, które mają wydaje mi się maskować tę pociętą strukturę i to do pewnego stopnia działa, ale ja jestem zmęczony tym, co się tutaj dzieje. Jestem zmęczony tym podbijaniem poziomów mocy, bo oczywiście Shadow początkowo jest tak potężny, że musi rozwalić cały Team Sonic z tryknięciem palca, nie? bo poziom musi skoczyć. Nie? Już ostatnio mieliśmy przecież gdy i to teraz to wszystko jeszcze jest podbite podbita też jest skala zagrożenia przy jednoczesnym ograniczeniu trochę tych wątków familijnych, dramatycznych jest dramat szedła ale cała reszta no to jest tło no i ja nie chcę by uniwersum Sonika zamieniło się w ostatnią fazę MCU a teraz to troszkę wygląda jakbyśmy zmierzali w tym kierunku pokazuje to też scena na napisach która wprowadza do uniwersum nową postać a w pewnym sensie nawet dwie postacie i samo to nie jest złe. Sega doi franczyzę grową jak tylko może i wypuszcza te kolejne tytuły i DLC, to też growa uniwersum jest na tym etapie naprawdę bogate i jest z czego czerpać, jasne. Rozumiem też, że te filmy mają sprzedawać czy to gry, czy też zabawki, figurki, jakąś całą merchandyzę, więc im więcej postaci, tym więcej hajsu. Więcej grafik na koszulki, tych figurek, etc., ale nie rozumiem, czemu odchodzimy od fabuł skupionych na emocjach jednostki w kierunku niszczenia planet czy tysięcy mechów. Tak? Naprawdę o wiele bardziej mnie ruszał ten dramat, Bohaterów z jedynki czy z dwójki, niż to, co się dzieje tutaj. I gdy mówię tysiące mechów, to ja mam na myśli tysiące mechów i to już nie są nawet jajka robotnika, tak? to nie są te kule, te drony, tylko mechy. Tysiące mechów na czarnym, brzydkim tle i to nie wygląda dobrze, to nie jest fajne. Nie wiem, no, dzieciaki to pewnie nie obchodzi, tak? No, spoko dzieje się, jest akcja, są wybuchy ale dla mnie to było słabe. No ale dobrze, no bo ja tak jojcze i jojcze teraz w tej drugiej połowie podcastu, ale muszę przyznać, że bawiłem się umiarkowanie dobrze i znowu po wyjściu z kina zacząłem przeglądać własną bibliotekę gier na Steam, bo korci mnie powrót chociażby do Sonic Adventures 2, czy kupienie i sprawdzenie Generations albo Frontiers, no i w związku z tym ten film działa, tak? On ma sporo problemów, ale dalej zapewnia pewną dawkę frajdy. Część żartów wsiada bardzo dobrze, los robotnika mnie wzrusza, nasze że i spółka wyglądają zacnie, i myślę, że dzieciaki mogą cieszyć się seansem bez tych moich rozstargn, tak na 100%. Dlatego, dzieciakom, tak, jako takie kino, właśnie dla młodszych, no to ja to polecam. Dla młodszych nastolatków też a sam tak pod kątem dorosłych no to umiarkowanie polecam i muszę przyznać, że pewnie wybiorę się również na czwartą część do kina, jak będzie piąta to i na piątą, bo mimo wszystko ta franczyza mi się podoba. To nie jest zły film, po prostu moim zdaniem Sonic 3 jest troszkę gorszy od Sonika 1 i 2 na plus to, co się dzieje z Robotnikiem i to, że ta geneza Shadow'a rzeczywiście działa na minus, na duży minus to, że ten film jest ciemny i to, że te przemiany, ewolucja postaci, te właśnie emocjonalne wątki zostały trochę po macoszemu podomykane, pokończone i dlatego dla mnie ten ostatni akt emocjonalnie praktycznie nie działa. Tak działa tylko relacja na linii robotnik, drugi robotnik i agent Stone. No ale nadal, no, bawiłem się nieźle, nie wiem, w sumie jak dawałem jakieś oceny punktowe tutaj, no ta szósteczka z plusem myślę, czy jakaś siódmeczka z minusem nadal może być bo to nie jest mimo mojego jojczenia złe kino. To myślą zakończę. Dzięki za uwagę i do następnego razu. Cześć.